Pada śnieg, puszysty, biały, miękki. Witam wszystkich w 65. odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Witam Was nagrywając to z w nocy z 6 na 7 kwietnia. Od półtora tygodnia zbierałem się do nagrania tej audycji, wyglądając za okno, zastanawiając się, czy nie zrobię z siebie idioty, Nagrywając i wypuszczając filmy zimowe właśnie w kwietniu. Ale dokładnie dzisiaj zaczął padać śnieg. I mówię nawet o centrum Krakowa. 7 kwiecień i teraz jest spora warstwa śniegu na samochodach, na ulicy. I no, to się trochę roztapia, ale jednak śnieg jest. Dlatego zmotywowało mnie to, aby jednak nagrać. Jednak, no zbliżałem się, słuchajcie, święta, Patronom audycji Skóry życzę wszystkiego najlepszego. Ten podcast od razu zostanie wypuszczony jeszcze z nocy, z czwartku na piątek, żebyście w święta, o ile na przykład gdzieś wyjedziecie, może na narty, czy w góry, na spacery, nie wiem gdzie będziecie spędzać ten czas, będziecie mogli posłuchać o filmach zimowych, takich resztkach, o całym przeglądzie tych filmów, które obejrzałem, to będzie chyba ostatni odcinek, chociaż tutaj od razu jeszcze zapowiem o książce. Odcinek, czyli o książce Witajcie na Cholernej Arktyce. Blair Braveman. To będzie w takim krótkim odcinku epizodycznym. To wypuścimy osobno. No, a teraz przechodzimy do filmów zimowych. Tutaj bardzo ciekawy przegląd i zaczynamy od czegoś najprostszego, od wręcz kilkusekundowej sceny śniegu w nowym filmie z Adamem Driverem pod tytułem 65. Chodzi o 65 milionów czy miliardów lat przed naszą erą, em, w, o tym czasie, kiedy na Ziemi panowały dinozaury i przybywa na statku Adam Driver z innej galaktyki, rozbija się i próbuje wraz z dziewczynką, która przetrwała katastrofę statku dotrzeć do drugiego chyba statku, czy do kopuły ratunkowej, która wywiezie ich na orbitę i unikną zbliż zderzenia z meteorytem, który to zbliża się meteoryt, który ma zniszczyć dinozaury. Właściwie Scena zimowa w tym filmie przygodowym, filmie akcji, coś dla miłośników Jurajskiego Parku, jest już na napisach końcowych. Kiedy oni odlatują i widzimy teraz w bardzo krótkim time timelapsie ten mo moment moment właściwie od wyginięcia dinozaurów przez różnego rodzaju epoki aż do współczesności. Widzimy Taki szkielet dinozaura, który zamienia się w jakieś wielkie miasto. Oczywiście, przechodząc te wszystkie ery, również jakąś taką wielką zmarzlinę i zimową krainę całą, ten, ten, ten szkielet oczywiście się rozkłada i na tym szkielecie, czy to jakieś deszcze, burze, budynki potem i tak dalej. Trochę film, trochę scena na koniec rodem z Kojaniskacji, gdzie właśnie tego typu sceny szybkich ruchów przyrody, miasta były pokazywane w rytmie muzyki Filipa Glasa i symbol, tak, no, śnieg Chwila, sekunda, ułamki sekund, ale to również tutaj się pojawia. I muszę was zasmucić: w tym odcinku nie będzie wstawek dźwiękowych, nie będzie cytatów filmowych, gdyż musiałbym pójść o trzeciej czy czwartej w nocy spać, aby to zmontować w ten sposób, a chcę to wypuścić właśnie na gorąco, a raczej właśnie na zimno. Kiedy za oknem jest śnieg, kiedy jest zima, ponieważ kiedy wchodzę na stronę pogodynka.pl, to dokładnie powinien być 0 stopni, już mam północ, tak 0 stopni, w nocy będzie padał ten śnieg, zobaczymy jutro rano jak będę wstawał, ciekawa pogoda. Więc teraz będę szedł chronologicznie z moją otwartą kartą na IMDB. Będę sobie szedł i sprawdzał, co ja ostatnio oglądałem. I tutaj może cofniemy się do poprzedniego naszego odcinka, gdzie mówiłem o popularnym serialu Last of Us. Okazuje się, że właśnie po tym ostatnim odcinku, który ja omawiałem, mamy kontynuację. Kontynuację zimy w postaci. Kolejnego odcinka zimowego. Ale mówię tutaj o odcinku nie Left Behind, tylko następniejszym, czyli When We Are In Need, który jest wyreżyserowany przez Ali, Aliego Abbasiego. To jest reżyser, który był recenzowany, jego film o kobiecie, która ma dziecko dziwne w filmach wakacyjnych i również Granica też była w filmach wakacyjnych ostatnio w, po, do polskich kin wszedł e, jego Golden Spider czy e, e, Holy Spider Eż niestety tak dziwnie puszczają te filmy w Cinema City, że to był tylko w jednym dniu, no to no, nawet mając kartę Unlimited, ciężko było mi to obejrzeć a szkoda, bo mm, sam plakat był niezwykle interesujący i właśnie ten reżyser em, serwuje nam opowieść zimową em, już no, nie do końca western nie wiem jak to zakwalifikować nie miałem czasu się nad tym zastanowić może sami mi powiecie dziewczynka, obecnie Pedro, ten główny bohater leży postrzelony gdzieś z boku, gdzieś schowany i ona wyrusza na podróż właśnie zimą, aby ustrzelić jelenia coś do jedzenia zdobyć i przy okazji trafia właśnie na ludzi, takiego blondyna, który już wygląda niebezpiecznie, taki chudy blondyn, który usłyszał strzał ze swoim jakimś kompanem i właśnie spotykałem tam dziewczynkę, główną bohaterkę. Chcą odebrać tego jelenia jej, ona już wytrenowana przez te wszystkie odcinki wie, że nie może ufać ludziom i mówi im aby odeszli. Jeżeli mają leki, to muszą jej przynieść. Wtedy ona oddaje lenia i, i nie postrzeli ich. No i w ten sposób poznajemy kolejną społeczność. Kolejną społeczność, która rządzi się jakimiś zasadami jakiegoś kultu, jakimiś religijnymi. On jest jakimś pastorem ale możemy podejrzewać, że to wszystko jest po to, aby utrzymać w ryzach władzę nad tym małym społeczeństwem żyjącym w takiej wiosce, czy bardziej już miasteczku. To nie są klimaty westernowe, tak jak w poprzednim zimowym odcinku, ale to już są takie bardziej właśnie powiedziałbym coś, ale taki może Stephen King, mało miasteczkowa społeczność i tutaj coś pod powierzchnią buzuje. Odcinek mniej ciekawy niż, niż ten poprzedni, zimowy. Ja tutaj dałem szósteczkę. I kolejne skojarzenie z takim ściśniętym Walking Dead. No, tu jest miejsce dla całego sezonu. Gdyby to było Walking Dead, to mielibyśmy cały sezon poświęcony tej społeczności, temu jak oni tam wchodzą, co się dzieje, jak uciekają, jak odkrywają to, że to jest rządzone przez jakiegoś szaleńca i uciekają i idą dalej. To wszystko jest tutaj ściśnięte do jednego odcinka i ja to czuję, że przez to tajagraczek Graczek recenzował w swoim kanale YouTube'owym ten serial, że to jest właśnie taka gra komputerowa przeniesiona na ekran. I to czuć bardziej w tym wydaniu niż w Walking Dead czuć komiks, czyli po prostu tutaj można powiedzieć, że to czuć, że to jest gra komputerowa i że to będzie argument negatywny, Także, że to, że czuć powiedzmy na przykład, że oddano atmosferę gry, to powinien być, powinien być to argument pozytywny, że udało się coś zrobić, ale tutaj ja czuję, że to się nie sprawdza w formie serialu. Znaczy, przepraszam, może nie do końca nie, nie sprawdza się, w mojej opinii, ale jest takie wrażenie jakiejś takiej sztuczności, że to za szybko wszystko biegnie. Ale oczywiście będzie zapowiedziany drugi sezon i czy tam pojawią się odcinki zimowe, nie wiem, bo szczerze mówiąc obejrzałem całość do końca i myślę, że mi wystarczy. Nie był to czas stracony ale nie zostanę jakimś wielkim fanem. A czy zostanę fanem produkcji z 1948 roku? No, moje zamiłowanie do staroci tutaj było w pewien sposób nadszarpnięte, chociaż ocena 5 na 10 jest być może z powodu Betty Davis. I tutaj, no, cytat, który chciałem wrzucić, już wrzuciłem w poprzednim odcinku. Chodzi o ten moment, w którym główna bohaterka, grana przez Betty Davis, wraz z swoim partnerem, pomiędzy którym rodzi się, pomiędzy nimi rodzi się jakieś uczucie, coś się tam tworzy. Tutaj jest ten partner. Ten, ten, ten człowiek, zaraz powiem kim on jest, grany przez Jima Davisa. On jest bohaterem wojennym. Bohater wojenny, który powraca z wojny. I jest trochę zagadką ta postać, ale on na tyle po spotkaniu z Beth Davis... Fascynuje się nią, że zostają przyjaciółmi na początku. I ten film pokazuje nam relacje właściwie dwóch aktorów, dwóch, dwóch, dwóch postaci. Beth Davis i e, bohatera, e, który wraca zwycięsko z wojny, który ma e, polsko brzmiące nazwisko, Slick Nowak. E, oni on w ogóle wraca podczas zimy, czyli ale to jest na samym początku jest jedna scena, kiedy ten bohater wysiada bodajże na, na jakimś dworcu z pociągu i widzimy po prostu roztopy. Ja się zastanawiałem, dlaczego ten film, który ma w sobie tak mało zimy, został nazwany Winter Meeting. I tutaj to ma większy sens, bo to spotkanie nie będzie takie gorące, jak może wam się wydawać, że ta miłość będzie rosła. To jest bardzo ciekawe, ponieważ na samym początku budujemy napięcie poprzez pokazanie Betty Davis i jej konkurentki. Druga piękna jakaś kobieta, aktorka, oni poznają gdzieś w jakiejś takiej atmosferze w wspólnej kolacji, gdzieś w eleganckiej restauracji, poznają tę postać bohatera wojennego i są nimi zafascynowana, aczkolwiek widać, że ta piękniejsza, nazwijmy to, ta taka prostsza dziewczyna, bardziej taka na zewnątrz, jest z nim bardziej zafascynowana, bardziej zakochana, chce z nim od razu wrócić do domu, do mieszkania, poderwać go, a on wybiera Betty Davis. On wybiera e, inny przystanek na drodze powrotnej tej taksówki, jeśli dobrze pamiętam. Chce odwiedzić Betty Davis i powoli poznawać ją e, i odkrywać w niej piękno i również jej przeszłość, bo to jest film gadany, dosyć teatralny, którego ja bym nie polecał nikomu poza fanami Betty Davis, tej aktorki, o której powstał chociażby serial Feud. I czy polecam fanom Zimy? Jest jej niewiele. Ale zaraz do tego dojdziemy, gdzie ta zima jest. Bo ta zima jednak się pojawia. I metaforycznie, i praktycznie, i, i rzeczywiście. Oni siedzą sobie w domu, przy kominku, zwierzają się nawzajem, opowiadają swoją przeszłość i w pewnym momencie Betty mówi, że ona miała domek. Tam mieszkała kiedyś z ojcem i tam była jakaś tragedia. Jej ojciec popełnił samobójstwo z powodu... No, szaleństwa matki. Matka była chora, nie do końca zrównoważona najprawdopodobniej i być może depresja i ojciec tego nie wytrzymał, popełnił samobójstwo na fotelu, na którym oni tam siedzą, czy, czy o, ten, ten gość siedzi i ten fotel jest pokazany. Być może będzie pogodzenie się z tą traumą właśnie dzięki rozmowie z przyjacielem, czyli mamy pokazaną taką wyzwalającą moc rozmowy, zwierzenia się jakiejś no takiej terapii przyjacielskiej, upraszczając nazwijmy to. I w, pewnym, i w ogóle, o, jak oni tam dojeżdżają? Otóż oni yy, jadą do tego domku, który teraz jest takim chyba domkiem właśnie letniskowym czy zimowym. I widzimy, jak oni wsiadają, oczywiście kręcone jest to na tylnej projekcji, do samochodu, w tle pada śnieg i ten domek jest no, taki zimowy, więc siedzą przy kominku i tam sobie rozmawiam. Trochę tej zimy na zewnątrz jest pokazane, ale to tylko, że tak powiem, przejściowo. Nawet w tym cytacie dźwiękowym, który dałem w poprzednim odcinku, jak oni wyglądają przez okno jeszcze w mieście, to główny bohater, ten Nowak mówi, że a, zima przypomina mu mój rodzinny dom i nie ma przeciwujęcia przebitki na tę zimę jakkolwiek by ona miała wyglądać to jest tak bardzo kręcone po niskich kosztach trzeba powiedzieć tutaj o scenie zimowej, ale bez śniegu otóż oni tam zwierzając się sobie, robią w 1948 roku, ja myślę, że tak musieli robić popcorn, no to jest realna scena, słuchajcie, oni robią popcorn w kominku, coś na co nigdy bym nie wpadł, to jest scena no, typowo zimowa, to jest dla mnie odkrycie, bo za oknem pada śnieg, tutaj siedzimy przy kominku i co można by, no co, kiełbasę usmażysz na kominku, czy, czy upieczysz no, na ognisku, to byśmy zrobili. A oni tutaj mają specjalny rodzaj patelni, nazwijmy to. Patelni zrobionej z takiej kratki i z drutu, do której wsypujesz ziarna kukurydzy i z góry jest taka szuflada, taka za zaślepka i masz taki kwadrat, który... Taka tak. Taka kostka na wysięgniku, którym możesz tą kostkę włożyć do ognia, na ogień. I ona ma dostęp do powietrza ze wszystkich stron. To jest taka kratownica i tam ci ten popcorn y, będzie pop popował. <grych> I oni sobie siedzą, jedzą, zagryzają ten popcorn i opowiadają przy kominku. A za oknem jest śnieg. No i nie jest pokazane, ale my wiemy, że to jest zimą. No, no to jest scena naprawdę, która zapadnie mi w pamięć i ja będę szukał takiego narzędzia, żeby sobie zrobić popcorn i, i posypują go tam chyba solniczką. No myślę, że to może być dobrze smakujący popcorn, bo tutaj teraz będzie dygresja na temat popcornu. No kino to wiadomo, popcorn, ale w domu kiedyś smażyliśmy ten popcorn na patelni i to smakowało olejem, olej jako nośnik smaku. Lepiej rzepakowy niż słonecznikowy, słuchajcie. Nie, nie używajcie słonecznikowego. Niższa temperatura to y, dymienia i tak dalej. Teraz mamy popcorn y, w tej. O, tutaj mam y, ta mikrofala. No, wydawałoby się, że będzie lepszy ten popcorn. Ponieważ wystarczy sucha pudełko, takie paczuszka papierowa. W środku popuje to wyciągamy, nie musimy myć, no tylko, że tam też jest tłuszcz. Zwróćcie uwagę, jaki tłuszcz w składzie dodają do tych popcornów. No zwykle jakiś tłuszcz palmowy, no... Yy, to nie jest dobre. A ja mówię, no... Da się zrobić ten popcorn w mikrofali, żeby się nie pobrudzić całkowicie bez tłuszczu. Więc kupiłem takie ziarna kiedyś, no mam tu jeszcze cholera, co jest dowodem, że nie, nie zjadłem ich w całości. No, do stycznia 23 roku jest ważność tych ziaren, zwykłe ziarna kukurydzy do prażenia i włożyłem do papierowej torebki z takiego papieru i tą torebkę tak napompowałem, żeby było powietrze i miejsce na popcorn i żeby się to kręciło wokół i żeby tam się popowało jak to się popowało, no to rzeczywiście robi się popcorn, a to jest całkowicie bez smaku to bez tego tłuszczu, no, posolić, no to nawet ta sól się nie osadza na tym popcornie. To jest bardzo bezsmakowe, to jest bardzo fit. No można sobie taki eksperyment zrobić. I teraz wracając do, nie polecam, wracając do kominka, to ja myślę, że tutaj będzie przecież aromat dymu dodany do tego popcornu. To musi nieźle smakować. Dla mnie odkrycie polecam. Kiedyś miałem patelnię specjalną na kasztany. Takie kasztany jadalne, które można było robić nad ogniem. Ale ani razu jeszcze nie zrobiłem tego kasztanu. No popcorn tam nie ma, na ognisku bym zrobił te kasztany, no ale Ech, no nie ma z kim, co trzeba by pojechać, zrobić kemping kurczę i wtedy te kasztany mieć. Kupić je wszędzie. I teraz jeszcze jedna rzecz, w tej patelni nie zrobię pop popcornu, bo za duże dziury. No jeśli ktoś was yy, bawi się, nie wiem, w spawanie, jakieś takie yy, ręczne robotki, no to może sobie coś takiego zrobić, więc polecam obejrzeć Winter Meeting i zainspirować się tym urządzeniem, które było już widoczne w 1948 roku. Ale dlaczego to jest Winter Meeting, pomimo że jest przy kominku, więc powinno być gorąco i hot? okazuje się, że kiedy ona zaczyna się w nim już rozkochiwać to on zdradza jej swoją tajemnicę i to jest rzeczywiście zakończenie, to, to jest zaskoczenie taki reveal, że ja się tego nie spodziewałem okazuje się, że on zawsze chciał być księdzem no i to całe uczucie, które rośnie między nimi i nawet widać, że on się do niej tuli, że on ją przygarnia że on ją całuje na tych saniach jest jeszcze chyba scena przejazdu saniami gdzieś lasem to, że on się waha, on się cały czas zastanawia. I on jej to mówi, ona jest zruzgotana, płacze, ale razem dochodzą do tego, że on będzie szczęśliwszy, jeżeli ona go zostawi, On ona, że on będzie mógł spełnić te swoje marzenia z przeszłości, te, to swoje powołanie zostania księdzem. Yy, I ona w końcówce... Udaje się do jakiegoś innego adoratora, znowu wypada do knajpy i tam siedzi, próbuje znaleźć jakby nowe szczęście. I teraz zaskoczenie, twist, że tak powiem, którego się nie spodziewacie. Widzimy znowu Nowaka z tą pierwszą kobietą, który przychodzi do tej samej knajpy. Czy na randkę, czy on się dalej waha, czy on chce zostać księdzem, czy on ty tylko tak powiedział, żeby zbyć Bed Davis czy może nie podołał temu swojemu powołanie? A może to nie było powołanie. Może to była Betty Davis. Jeżeli chcecie wiedzieć, że to było winter meeting, no to to było na pewno zimne spotkanie. To ostatnie. To ostatnie spotkanie to było rzeczywiście mrożące krew w żyłach. Spotkanie, które mogło się przerodzić w jakąś e, hamską odzywkę przynajmniej. Czy coś niemiłego. Do you like winter? Sure. Snow reminds me of my hometown. Me too. There's lots of winter sports around Liberty. I remember the first Christmas I got a sled. One of those bright, shoddy ones with a with a thing on the front which steers. I had one too. I used to like to read stories about South Seas. I thought it must be pretty terrific sitting under a palm tree with a beautiful native girl drinking coconut milk and watching somebody do the hula hula. Ciekawy film w koncepcie, ale niestety jest to no nudno nagrany, teatralnie bardzo topornie. Nie polecam. Polecam dla tych, których już powiedziałem. I przechodzę z kuchni do komputera. Za oknem pada śnieg i lecimy dalej. Szanowni Państwo, Winter Meeting. Winnie the Puch. O matko, jaki to był słaby film w kinie? Ja nie mogę. 2 na 10, nie było tu żadnej sceny, ale... Dobra, Living, 2022. I to jest coś ciekawego, to jest film, który mm, występuje Bill Nai, na... Nig, na, Nig Bill Nighy, yy, który został nominowany do Oscara za główną rolę. Living. Film i o tym nie wiedziałem, oparty na scenariuszu Kurosawy z filmu z lat 50 i Iki, I niestety popełniłem błąd, dlatego że ja myślałem, że że Ikiru to jest niezarealizowany um, scenariusz, a okazało, okazało się, że to jest 52 rocznik e, tuż po Rashomonie. To jest film um, Kurosawy, którego niestety ja nie obejrzałem, więc okazuje się, że to jest taki remake i nawet um, ja się żałuję, że to obejrzałem w tej kolejności, bo teraz jakby Ikiru odłożę na przyszły rok, bo ta scena zimowa, o której będziemy mówić jest symboliczna i mamy dwie sceny zimowe w living. To polega na tym... I również oryginalny Kurosawa polega na tym, że mamy urzędnika, który dowiaduje się, że ma raka. I on y, przestaje pracować i zastanawia się nad sensem życia i y, y, co zrobić, co zrobić. I on wpada na pomysł, żeby, jako że jest urzędnikiem y, w dziale Park and Recreations, Niezamierzone nawiązanie do serialu komediowego, to on postanawia wybudować plac zabaw dla dzieci. I to jest takiego przesłanie przed śmiercią. I w oryginale mamy scenę, kiedy pada śnieg, i ten urzędnik, e, być może jako duch, huśla się na tej ławeczce. I dokładnie tę samą scenę mamy e, w filmie Living. Ehm na końcu. Film Living dałem ocenę 6 na 10. Wydaje mi się, że jest to takie ucukierkowione. Żałuję, że Kurosawy nie obejrzałem jako pierwszego. Ale ta druga scena zimowa to jest, jest ciekawa. Jest ciekawa, ponieważ kiedy to jest jakiś rodzaj animacji. Widzimy pociąg, który leci z lotu ptaka, jakby z latającego drona Um, bardziej z helikoptera, bo to, to nie jest takie proste ujęcie z drona, um, ten pociąg śledzimy na jakieś łące i ta łąka zamienia się na jednym ujęciu w żoną łąkę. I potem akcja przenosi się do środka tego pociągu i tam dowiadujemy się już, z rozmowy tych współpracowników jego kolegów z pracy że ten urzędnik zmarł że on już nie żyje bo, bo o tym też jest film i potem on powraca być może jako duch już na tym skończonym pra, placu zabaw widział go policjant czy to było przywidzenie, czy on po śmierci powrócił żeby tam Pobujać się na ławeczce? Nie wiemy, ale ten policjant relacjonuje, że to widział szczęście, że on był spełniony, że mógł zrobić ten plac zabaw dla dzieci. No piękne, piękna metafora, znaczy piękny, że tak powiem, taki obrazek tej huśtawki, tego staruszka, który się huśta, prawda? on chciał coś dla dzieci. No wzruszające, eee, ale sam film, no rzeczywiście główna rola, świetna. Yy, nominacja do Oscara zasłużona, wydaje mi się, że trochę taki zacukierkowy, yy, kolorowy film, nie mam tutaj na myśli użycia koloru, bo Kurosawa był czarno-biały, ale że taki, no, brakowało mi jakiegoś takiego pazura i pewnej bezkompromisowości, jakby tutaj, tutaj wszyscy tak go kochają, tak go lubią, no... Czegoś mi tu brakowało w tym filmie. No, ale nie żałuję, że obejrzałem dwie krótkie, symboliczne, acz znaczące sceny, bo przecież kiedy wchodzi zima, to tutaj jest ta zima związana ze śmiercią głównego bohatera i pod koniec ta zima jest odwrócona. Jej znaczenie jest takie, że pomimo, że to jest zima, to on jest już w jakiś sposób spełniony i się huśta na huśtawce, być może w innym wymiarze. Natomiast jeśli chodzi o zimę, która niesie śmierć, to trzeba tutaj powiedzieć o początku i końcówce filmu Ted Kaye z 2021 roku, gdzie Teda Kaczyńskiego zagrał Charlto Koplej z muzyką ciekawą, mocną, taką dronową, taką... Zapomniałem nazwy tego zespołu, tego projektu, ale ten projekt jest dostępny na Bandcampie. Ta ścieżka dźwiękowa polecam do posłuchania, bo to samo już zachęca. Jeżeli wpiszecie sobie TEDK Original Score Bandcamp... Świetny soundtrack, y, odpowiada za niego facet z UK, Blank Mas, Blank Mas. Y, otóż mamy tutaj do czynienia z historią Tedaka, dwugodzinna była film, który oparty w dużej mierze jest na pamiętnikach, na tym co Ted Kaczyński zapisał. Y, I Pewnie znacie już historię tego tego zamachowca, tego terrorysty z wielu filmów dokumentalnych. Tutaj chciano zrobić troszkę coś innego. Mianowicie pokazać jego myśl tego Teda Kaczyńskiego. Skąd to się wzięło, że on będzie bombardował, Więc jest ta historia... Człowieka, uwaga, zrodzonego z lodu, serca z lodu, z kamienia wręcz, chociaż dlaczego to się pierwsze 10 minut to jest właśnie zima. Facet żyje jak w domku e, wakacyjnym, tylko że jest zima. E, był kiedyś taki film o chłopie, który chatę sobie zbudował. I to są tego typu. Był taki film, który omawiałem, bodajże, u zarania filmów wakacyjnych, jeszcze zanim ja to nazwałem filmami wakacyjnymi. Taki dokument o gościu, kurczę, mam na końcu języka jego nazwisko, który gdzieś na Alasce sobie zbudował domek. On żyje w takim domku, ale mamy zimę, jakby zaczyna się ten film rewelacyjnie. Zaczyna się rewelacyjnie, potem jest nudno. Ale Pierwsze pięć minut to jest pokazana przyroda i przyroda w tym filmie pełni ważną funkcję, bo on kocha przyrodę. On, Ted, chciałby, aby przyroda była nieskalana przez człowieka. Przeszkadza mu wszystko, co ludzkie w tej części jego, Ona pod jakąś górą mieszka. I mamy scenę napisów początkowych, warkot... Jakiś takich skuterów śnieżnych ta muzyka Blank Mass i ujęcia które są na powolnym zoomowaniu ciągle ta kamera zoomuje nam płynnie zoomuje i my widzimy te jadące skutery gdzieś z z za koron drzew początkowo jest to abstrakcja a potem coraz bardziej w tej transwokacji doglądamy, że to jest ryk skuterów, muzyka podprowadza napięcie i widzimy, że to jest ingerencja technologii, właśnie maszyny w naturę. I na koniec tej sekwencji kamera pokazuje nam z perspektywy kogo to oglądaliśmy. Otóż nieruchomo gdzieś za drzewem stoi okutany w jakiejś skóry Ted Kaczyński. I kamera płynie. Przeciwuję się na jakąś chatkę. Ci ludzie wychodzą z chatki i znowu jesteśmy w środku chatki. Cały czas zima, cały czas yy, lód. I kamera płynie na ściany. Na ścianie widzimy w środku typową chatkę, taką góralską, taką jakbyśmy chcieli wyjechać na narty. Jakieś widoczki, lansztafcik, tutaj kuchenka, kamera pokazuje nam, zbliża, zbliża w rytm tej muzyki, yy, albo może tam już jest taka pauza zrobiona i nagle od tamtej strony jest bam, uderzenie, jakby ktoś walił w tą ścianę. Okazuje się, że to jest taka ściana, no taki domek właśnie letniskowy bardziej niż zimowy. Tam te skutery są w części garażowej zaparkowane, bo ci ludzie już wyjechali tam przyjechali na zimę powiedzmy sobie pojeździć nie, nie spali i wyjechali przyjadą tam e, latem ale latem tam nie przyjadą, ponieważ tam łup, rozwala ścianę ten Kaczyński, świetna scena rozwalania na ścianie, on, on wchodzi właśnie od tej zimy, rozgląda się to wszystko jest cały czas na tych zoomach, delikatnych zoomach, które się zbliżają do tej ściany. To jest taka trochę jump scena, bo my się nie spodziewamy, co się stanie patrząc na ścianę. Tak jak w Dawn of the Living Dead nagle ze ścian wychodzą ręce i łapią w te, taka biała cegla na ścianę. Na pewno to pamiętacie tę scenę. Na początku zaraz Dawn of the Living Dead, oryginalnego Romero. To tutaj właśnie wychodzi ta siekiera i spada, przekrzywiony zostaje pod wpływem uderzenia ten obraz na ścianie i przez tą ścianę wchodzi facet, po prostu ten facet zamiast wejść drzwiami to on wchodzi po prostu jak ta zima, on jest tak mroźny, on jest tak bezkompromisowy, jemu po prostu to przeszkadza, bo on jest wkurzony, on cały czas jest wkurzony no i ta pierwsza taka zimowa sekwencja powoli nam się będzie kończyć, choć jeszcze on tam jeździ na rowerze zimą Pierwsze 10 minut jest zimowe. To jest właśnie pokazane po to, że to jest facet. Teraz moja interpretacja. To jest facet, który jest ze świata natury. Tak, On chce być częścią natury, tej nieskalanej natury, technologią, współczesnością ale on jest właśnie zrodzony z zimy. My go po, po, poznajemy i widzimy, że on jest połączony z zimą, czyli z tą nieprzyjazną częścią natury. I on wchodzi do miasta i on będzie niszczył, wysyłał te paczki, te bomby, on będzie niszczył, że tak powiem, ten spokój, dlatego, że oni nie szanują natury tak jak on. Ale on jest tą druzgocącą naturą, on jest tą wichurą, właśnie tą zamiecią śnieżną, co jest pokazane na początku w różnych właśnie tych scenach, gdzie próbują go jakby yy, w tym zoomowaniu dalekimi obiektywami scalić z, z, z tą naturą. On jest częścią natury. On obserwuje po to, żeby potem uderzyć, bo on nie może tego zdzierżyć. On nie może wytrzymać, jak nad nim latają helikoptery. Jak dźwigi tam i drwale rozwalają mu yy, domek, gdzie, znaczy domku, mu nawet mu nie rozwalają tego domku. Oni mu domku nie rozwalają, oni, oni tam wycinkę robią po prostu. Trochę tam próbuje pracować z nimi, chce się z nimi zaprzyjaźnić, no ale chyba nie lubi kobiet i coś tam wyzywa. I no, ten film mógłby się zakwalifikować również do cyklu filmów wakacyjnych, słuchajcie, bo jednak te tereny są tak, to jest taka Alaska, coś, coś takiego. Ale ten film staje się trochę taki nudny, przez zabieg taki, że oni dużo cytują tych jego dzienników. Co on tam wymyślił, co on tam napisał, Szarto Copley. Uwielbiam gościa. Rzeczywiście ucharakteryzowany jest na tego człowieka, którego znamy z rysopisów Teda Kaczyńskiego. Ale w tym filmie potem jest, jesteśmy przygniecieni tym jego, no, nazwijmy to, no bełkotem. Ja nawet no nie byłem. Co mnie interesuje, co ten chłop miał do powiedzenia? No szczerze mówiąc, no nie interesuje mnie, co miał ten, yy, prawda, yy, zamachowiec do powiedzenia. Yy, no, yy, a może powinno mnie interesować? Nie wiem, bo początkowo słuchałem, co on tam mówił, ale ogólnie to jest taki bełkot, że no... No nawet nie pamiętam cytatu, no przepraszam, no, ale... Kończy się to znowu tak, że jest chyba powrót do zimy, jest powrót do, do, no, do natury. Ta zima na chwilę znowu wraca i, i on zostaje złapany. On zostaje złapany bodajże latem w tej swojej chatce natomiast na koniec ta zima wraca w postaci przywołania znowu tych skuterów i pokazania tego, że być może no, nadal ta przyroda będzie niszczona. Film przeciągnięty, wydłużony, niepotrzebnie. Gdyby to bardziej zewrzeć i dołożyć, dołożyć na przykład rozwinąć ten, ten wątek kobiety, w której on się być może zakochuje, ożywić to, to byłby to ciekawszy film. To na pewno nie jest taki thriller jak Zodiac Finchera. To jest film bardziej taki no, refleksyjny, ty, typu nie musisz kupować jego książki Teda Kaczyńskiego, jego pamiętników. My Ci tutaj damy streszczenie i bryk. 5 na 10, bo, da, bo ile ja to dałem? Przechodzę znowu do komputera. Lepiej posłuchać ścieżki dźwiękowej. Ja tutaj dałem... 4 na 10. No. 4 na 10, szanowni państwo. I żeby zakończyć akcentem pozytywnym, to mm, cofamy się do 78 roku. E, do filmu obyczajowego mm, z pozytywnym akcentem zimy, która potrafi przynieść może nie przyjaciela, ale kolegę. W filmie Girlfriends amerykańskiej reżyserki, która znała, która poznała Stanleya Kubricka, który to oglądał ten film, który będziemy teraz omawiać, e, poznała się z nim, spędziła m, cały jeden dzień ze Stanleyem Kubrickiem. E, to film Girlfriends był e, filmem o. trochę też o przyjaźni, o sublokatorkach o dziewczynach, koleżankach, które się znają ale to jest film o specyficznym momencie w życiu tych przyjaciółek przede wszystkim Claudia Weil, vale, reżyserka wywodząca się ze świata dokumentu kręciła krótkie filmy dokumentalne w pewnym momencie postanowiła zrobić film od drugiej strony ona to tłumaczy w ten sposób, że kręcąc dokument scenariusz okazuje się, ukazuje się w pełni na końcu. Yy, można posłuchać wywiadu na fajnym wydawnictwie Blue, yy, Criterion Collection, gdzie ona opowiada, że kończąc film, w ostatecznym montażu dopiero wiedziała, co wyleciało, co zostało stworzone i znała drogę, jak doszła do tego końcowego scenariusza, który mogła dopiero zapisać na kartce, kiedy już zmontowała cały film, uprzednio nagrywając postacie em, prawdziwe z życia wzięte. I nakręciła trochę tych filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i zachciało jej się zacząć właśnie od tej drugiej strony, jak opowiada, czyli mając scenariusz, pójść w drugą stronę, czyli zobaczyć, jak to może się rozwinąć w przeciwnym kierunku. Czyli właśnie taka droga do filmu fabularnego od dokumentu, żeby zobaczyć, jak to działa w drugą stronę. I właśnie ona trochę czuła się taką główną bohaterką, trochę wynikało to z jej przeżyć. Mianowicie jej koleżanki ówczesne wychodziły za mąż jakby szły do przodu można powiedzieć, a ona cały czas jeszcze była jakby nie wiem czy do końca samotna, czy właśnie nie, nie, nie miała z kim stworzyć rodziny i to jest o głównej bohaterce, która jest fotografką i robi i szuka pracy i mieszka ze swoją koleżanką Tutaj w roli Susan, Melanie Myron i Anita Skinner, która Ania. Czyli mamy dwie koleżanki, Susan i Ann. No i zaczyna się od tego, że widzimy jak one są razem. One się wprowadzają do nowego mieszkania, mają... E, razem zamieszkać one zamieszkają razem. Razem umawiają się jak mają pomalować to mieszkanie. One tam żyją trochę i w pewnym momencie ta Ann, czyli ta taka bardziej ogarnięta, y, która nie szuka sobie, nie marzy, na, tak jak w, w, pani fotograf, że no ja będę robiła zdjęcia, a może osiągnę sukces, a pójdę do tego, do tej gazety coś sprzedać, a do tej może tam mnie przyjmą, a tutaj będę sobie dorabiać, to Anna jest bardziej ogarnięta i ona w pewnym momencie mówi, że ona się będzie żenić. No i ta Suzan powinna się cieszyć, ale jednak... Ona straci przyjaciółkę. Ona nie jest zadowolona. Sama nie ma chłopaka. No, czasami pójdzie na imprezę, ale trochę jest takim introwertykiem. Trochę jest taka dziwna właśnie, można powiedzieć. Jest taką trochę hipsterką. A Anna no, już się wyprowadza. Więc teraz mamy w tym filmie epizod kobiety, która mieszka sama. I powoli będzie się do dodrapywać do, do tego jakiegoś swojego sukcesu, żeby z tej fotografii żyć. W międzyczasie poznaje ra, rabina, e, który jest o wiele od niej starszy. Być może jakieś tam uczucie pomiędzy nią a tym rabinem zaiskrzy. To jest na zasadzie raczej takiego coś e, m, słodki dziadunio, który ją rozśmieszy, porozmawia z nią. Ona na zasadzie raczej jak takiego marzenia, jakiegoś romansu, wyidealizowania będzie myśleć o tym związku. Ten związek nigdy nie dojdzie do końca, ten związek nie będzie mógł być skonsumowany, dlatego że potem okazuje się, że on jest zamężny, on, on jest ożeniony, i w międzyczasie Annie rodzi się dziecko, więc priorytety całkowicie się nie jakby One zaczynają się coraz bardziej e, od siebie nie tyle, co oddalać, ale nie spędzać za sobą tyle czasu, co kiedyś. Więc to jest pokazane, jak przyjaźń się traci i dlaczego się traci, dlatego że inni mają inne priorytety. Tutaj też mamy jakieś kłótnie takie pokazane w międzyczasie. I jest to właśnie o przyjaźni film i o tym takim... Mm, nie wiem, o szukaniu swojej ścieżki osobnej, o, a raczej, raczej bardziej o niemożliwości odnalezienia siebie e, w życiu. E, w to, co dowodzi temu, to końcowa scena, końcowy montaż, który właśnie bohaterka, e, reżyserka dokonała dzięki dużej ilości tych dokumentów. Ponieważ ona sama szukała ten, ten, tego, tego tematu filmu, o czym jest ten film i ona go odkryła, ten temat, no montując już. No to to nie, za, nie za dobrze świadczy o scenariuszu, ale być może to jest kwestia też jakby wypowiedzi, w której reżyserka mówi, że montując film, ostatnią scenę, w której... E, przyjaciółki Anna i Suzan siedzą razem w, e, w mieszkaniu e, i jakby znowu złapały ten klimat, jest ten vibe ten przyjacielski, ale jest inaczej niż kiedyś, e, ktoś przychodzi do, do drzwi, ktoś puka do drzwi, to jest pewnie mąż tej Anny, bo znowu musi tam jechać, wrócić gdzieś do dziecka ale ona wstaje, wychodzi ta Anna do dziecka, pomimo, że oni są chyba w domu Suzan. I mamy stopkatkę. Ujęcie na twarz Suzon. Stopkatka. Na koniec filmu. To jest tak jak w klasycznym filmie. 300 batów. Trifo. A ostatnio to było zastosowana ta technika. W świetnym filmie na rauszu. Z Macenem, który skacze do wody. Skacze do wody. Mamy stopkatkę. I ważny jest moment, w którym jest ta stopklatka zrobiona. Macen zostaje zatrzymany w powietrzu. Leci. Czy wyjdzie za swojego alkoholizmu, czy wpadnie do wody i utonie. Nie wiemy. Niedopowiedzenie. Otwarte zakończenie dzięki yy, gramatyce filmu. Tutaj reżyserka tłumaczy, że jest uśmiech na twarzy tej bohaterki. Czyli ona znowu zostaje opuszczona przez koleżankę, ale przez cały film ona przepracowała traumę utraty przyjaźni i tego, że one nie są do końca takie same i będą się rozmijać. I o tym, yy, według reżyserki jest ten film właśnie, o tym przejściu przez to. Z, nawet nie z sukcesem, ale po prostu z przejściu. I teraz... Opowiadając wam cały film, spojlując trochę, trochę jak spoiler master, żebyście wiedzieli o czym jest to. Teraz wam powiem, gdzie tu jest zima w tym filmie. Pada śnieg, puszysty, biały, niemki. Otóż, zima. W ogóle ten odcinek nagrywam tak jakby powiedziałbym przypadkiem. Ja oglądałem wiele filmów i jakby nagle tam wchodzi scena zimowa. Właśnie tak było z Tedem Kay, tak było z Girlfriends, tak było z Living. No z Winter Meeting tak nie było, ale tak było jeszcze z tym kolejnym odcinkiem Last of Us, który mnie zakończył, bo myślałem, że jest koniec zimy i dosłownie tak jak teraz. No, już trochę jestem zmęczony pierwsza w nocy, ale za oknem śnieg. Tak więc... Główna bohaterka, która jeździ z tym swoim aparacikiem na zdjęcia, e, przemieszcza się samochodem e, i w pewnym momencie wchodzi zima. I ona widzi jakąś autostopowiczkę. Zabiera ją, chyba dla, że tak powiem, zabicia czasu, e, dla umilenia sobie podróży i okazuje się, że to jest dziewczyna, młoda jakaś e, blondynka, która... Po krótkiej rozmowie właśnie od razu się do niej wprowadza. Jakaś chemia jest między dziewczynami i propozycja zostaje przyjęta, że ona tam szuka, nie wiem, czy już nie pamiętam, ta blondyneczka szuka jakiejś szkoły, czy szuka właśnie jakiegoś przystanku życiowego i ona się wprowadza do głównej Suzon bohaterki. E, ta chemia trochę przeradza się być może w sugestii jakiegoś związku homoseksualnego, który zostaje znowu odrzucony tutaj przez Suzan. która to Susan mówi, że ona nie, nie, nie, ona jest hetero e, i potem e, znowu e, jest to kolejna postać, która pokazuje nam pewnie niedopasowany się przyjaciółek. One, czy one zostały przyjaciółkami? E, nie do końca to jest taka dobra przyjaciółka jak ta stara, wielka przyjaźń pomiędzy Suzan i Anne. Ale ona jest taką super koleżanką. Eee, I one mieszkają przez taki czas krótki, razem ze sobą, ale potem jednak Susan dochodzi, że ona, dochodzi do tego, że ona woli sama mieszkać. I ta Suzan, która w międzyczasie nawet jakiegoś chłopaka w swoim wieku spotyka, to ona... <śmiech> nie chce swojego mieszkania się pozbyć dlatego, że woli mieć ten backup, takie swoje zakotwiczenie nie wie do końca, czy ten chłopak to jest to i nawet jak się z nim spotyka, on jej proponuje, żeby razem zamieszkali, to ona woli mieć w zapasie swoje mieszkanie, no co oczywiście prowadzi do e, niemożliwości że tak powiem, kontynuowania tego związku no bo coś tu nie gra, no bo czemu ona nie chce z nim mieszkać i to się też rozpada no dużo tutaj więzi jest rozpadających się ale przytaczam tę scenę poznania koleżanki zimą, która jednak właśnie ociepla życie naszej Susan jako kontrę do filmu Ted K", Gdzie tam mamy mordercę, który jest narodzony z zimy, tutaj ta bohaterka, epizodyczna zupełnie, właśnie jest narodzona z zimy i ociepla, czyli coś, co wydaje nam się, że e, beń, co, co jest niemożliwe, prawda? No straciliśmy przyjaciela, no niemożliwe jest, żeby po prostu e, ktoś nam go zastąpił. I ona próbuje być może zastąpić, ta Susan tą, tą blondynką, zapomniałem jej imienia, e, tę swoją przeciłkę, wypełnić lukę, nie da, nie da się do końca. No, tamta relacja przyjacielska była zbyt duża. Ale jednak jest jakaś taka nowa energia wchodzi do tego filmu wtedy. Wchodzi nowy poboczny wątek, który mamy nadzieję, że coś zmieni. Ale czy to tak źle, że nie zmieniło? To było jakieś nowe doświadczenie. Ciekawe doświadczenie biorące się yy, z zimy. Całość filmu kręcona w Nowym Jorku. Yy, właśnie trochę żydowskiego humoru mamy tam trochę takiej też żydowskiej muzyki. Mamy takiej folkowej powiedzmy skrzypce, jakieś takie instrumenty. Mamy Nowy Jork pokazany, galerie sztuki, rozmowy z agentami, którzy proponują jej coś, oceniając jej fotografię. Film ciekawy, mm, typowy taki powiedziałbym Sundance, niezależny film. E, osobną historią jest to, jak ona zbierała fundusze na to. E, w każdym razie Kubrickowi podobały się Girlfriends e, i o tym więcej znajdziecie w filmie, e, w materiałach dodatkowych do Criterion Collection. Polecam. E, ja wystawię mu ocenę 6 na 10. I na deser bez przerwy dźwiękowej. No, Przepraszam, że nie mogę zilustrować Wam wszystkich tutaj fajnych scenek cytatami dźwiękowymi, ale nie wyrabiam. Na deser... Deser, czyli coś, czego też się nie spodziewałem, bo chciałem wrócić do serialu The Outer Limits. Kontrolujemy Cię w pionie i w poziomie. Były już odcinki zimowe ze Star Treka. Eee, sprawdźcie na opisy. Jest eee, jeden odcinek zimowy ze Star Treka. Są chyba trzy odcinki zimowe ze strefy roku Twilight Zone. I teraz jest. Przypomniało mi się, że przecież dawno temu odkryłem ten odcinek, czyli Human Factor, ludzki czynnik z 1963 roku. Serial The Outer Limits, 1963-1965 rok. Eee, zanim ponownie zacząłem się wgłębiać w ten starość to myślałem, że to będzie na poziomie strefy mroku niestety to jest o wiele gorsza rzecz to jest coś co 50 minut seansu daje się w kość no ale nie wtedy kiedy oglądamy scenę rodem z filmu The Thing całość dzieje się na stacji arktycznej jakiejś która nazwana jest Tabu co tłumaczone jest przez mieszkańców tej stacji jako totalne niezrozumienie mo możliwości porozumienia między ludźmi, coś takiego. Czyli wiemy, że to wszystko jest skazane na porażkę i na zagładę. Tam są jacyś naukowcy, którzy coś próbują odkryć, ale to będzie po prostu dramat, to, to będzie tragedia i jakiś horror. Ten serial, The Outer Limits, nie chcę się tutaj teraz o nim rozwijać, pokazywał różnego rodzaju zagrożenia z, z technologii, powiedziałbym tak. Oczywiście ufolutki, oczywiście jakieś dziwne amunicje, bronie, zagrożenia od strony wojska, to było bardziej kampowe, niż Strefa Mroku, nie było w tym tyle metafizyki, bardziej palpowe, bardziej takie rozrywkowe, ale niestety też przeciągnięte i e, każdy odcinek jaki oglądam, The Outer Limits, e, zyskałby, gdyby tak jak Strefa Mroku była 25 minutowa. Natomiast sama czołówka, no to jest klasyk klasyków i e, po prostu Czołówka, czołówek, którą musicie zobaczyć, która mm, pokazuje, że to twórcy serialu mają nad wami przewagę i właściwie ta czołówka pokazuje, że to jest taka uniwersalna czołówka pokazująca, że tak naprawdę jeżeli siedzisz przed telewizorem, czy to przed ekranem jakimkolwiek, to twórcy mają nad tobą kontrolę i nie próbuj regulować odbiorników, ponieważ oni pro kontrolują obraz w pionie i w poziomie i tak dalej. Jest to świetna też metafora właśnie nadawcy i odbiorcy sztuki filmowej. Natomiast Human Factor... Na tej stacji badawczej jest jeden naukowiec, który prowadzi eksperymenty nad wymianą myśli. Jesteśmy w laboratorium szalonego naukowca, no nie szalonego, takiego naukowca dosyć przyzwoitego, który zakłada taki czepek na głowę sobie i swojej pacjentce i może poczuć dokładne myśli tej drugiej osoby. Niestety w wyniku nieudanego jakby eksperymentu czy badania z innym pacjentem, jakimś tam pułkownikiem, który zaczyna szaleć trochę, który chce rozwalić bombą atomową tam jakąś cieśninę, bo coś tam mu dzieje się chyba w głowie, nie tak? To jest ten Pułkownik jakiś, czy, czy dowódca tam właśnie wysłany do tego lekarza, nazwijmy to, żeby go przebadać. No a jako, że ten lekarz, naukowiec ma nowy czepek, to może mu założyć i dowiedzieć się, co naprawdę myśli ten gość. Czemu on chce wy wysadzić jakąś tam cieśninę? I przeciw ujęciu mamy tych lodów, które tam się cisną, przeciskają, a tam bomba atomowa jakoś jest. Pokazana jest w międzyczasie, inni tam jacyś szeregowi pracownicy tej stacji, pokazują jak działa bomba, jak tutaj trzeba zabezpieczyć, odbezpieczyć bombę, jakiś pręd. Ta bomba wygląda jak taka mała trumna trochę. I on chce się ten szaleniec dostać do tej bomby, chce wysadzić coś. No wiadomo, wiemy, że to nie ma sensu raczej. A dlaczego nie ma sensu? Dlatego, że on widzi jakieś duchy zjawy. On widzi coś na kształt Yeti. Wychodzi z tej bazy, patrzy tam w śnieg i on widzi na takiej przebitce, wiecie, taka podwójna ekspozycja tak zwana, on widzi jakiegoś takiego yeti, takiego białego potwora zimowego, któ którego jakby oblał taki wosk. I on tak idzie do niego, on... a ten pułkownik krzyczy, o nie, nie, muszę wysadzić cieśninę. E, i... <ścoughs> I co się dzieje podczas tego eksperymentu zamiany czep za czepków, nakładania czepków na głowy? Otóż mamy takie Ujęcie na tabliczkę, gdzie są dwa mózgi obok siebie, te dwa mózgi, coś taka animacja, nachodzą na siebie te dwa mózgi i wiemy wtedy, że myśli się wymieniają, jesteśmy w głowie innego człowieka. Tutaj w wyniku jakiegoś spięcia albo zbyt niskiej temperatury tam na lodowcu następuje pewnego rodzaju komplikacja, że oni się zamieniają osobowościami. Czyli naukowiec teraz jest w głowie tego pułkownika szalonego, a szalony pułkownik jest w ciele poczciwego naukowca. I um, okazuje się, że ten pułkownik to wykorzystuje, i mówi, że jest szalony ten pułkownik. Znaczy, no zaraz. Pułkownik w ciele naukowca chce uwięzić w więzieniu teraz naukowca w ciele pułkownika. I... Oczywiście wszyscy wiedzą, że no przecież każdy wiedzą jak wygląda, a tam w środku pomimo, że jest coś innego, no to o, ten naukowiec, czyli pułkownik tak naprawdę mówi mu, że no jemu się pomieszało, mówi, że jest naukowcem, a on jest pułkownikiem. Ja już nie wiem, czy y, wiecie kto jest kim. Zamieniają się miejscami tego dobrego naukowca wkładają do więzienia i tylko ta kobieta potem odkryje, która była podczas tego eksperymentu tylko ona potem odkryje, że to jest tak naprawdę jej kolega naukowiec który poznał I myśli, że te myśli były takie, że no, oni się nie spikną bo podczas tej pierwszej zamiany ciał, czy mózgów wymiany myśli, dowiedzieliśmy się jak działa ten czepek i no, ona do niego czuła jakieś źmięte, ale on jest zajęty swoim wynalazkiem. On nie chce kobiety na tym lodowcu, on chce mieć tylko spokój i yy, naukę, naukę, nauka. I teraz mamy yy, pokazane starania tego pułkownika w ciele naukowca, yy, żeby dojść do tej bomby atomowej i ją yy, aktywować, żeby ona wysadziła jakimś tam cieślinem Heideckera czy coś takiego. W międzyczasie znowu pojawia się ta, ten Yeti, ten śnieżny stwór. To, to, to wszystko jest w bazie. To wszystko jest w bazie takiej jak The Thing, ale jest to raczej film z lat 50. The Thing. To jest, to, jest, to jest taka jakoś w studio kręcone. No oczywiście w wyniku odkrycia tej kobiety, że naukowiec ich szanowany jest tak naprawdę schowany do e, więzienia. Zostaje to odkryte. E, ponowna zamiana ciał zostaje poczyniona. Naukowiec zostaje... Znaczy, pułkownik zostaje unieszkodliwiony. Naukowiec wraca. No i... No właściwie... Ech, no tak to się kończy. No, nic specjalnego muszę Wam powiedzieć. Bardzo często e, The Outer Limits mnie rozczarowywało. Tutaj chyba postać tego potwora zimowego najbardziej zapada w pamięć. I to, co będę powtarzał jak mantrę, że skrócenie czasu ekspozycji na takie tego typu wariactwa yy, zwiększyłoby atrakcyjność tego typu czapków. Bo no, z dzisiejszej perspektywy takie rozrywkowe filmy właśnie jak The Outer Limits było no bez większej głębi tam jakiejś jak w Twilight Zone bez takich twistów no tutaj właśnie no, tutaj Twilight miało twist. W ogóle tu nie ma co porównywać. Ale to często ludzie stawiają obok siebie jako takie dwa do, takie klasyczne seriale science fiction z tamtych lat. To, to jest zupełnie to jest niebo a ziemia. No ale oczywiście no, ma też to swój klimat, można obejrzeć. To jest na koniec, to jest na deser, bo oglądać coś takiego na wyjeździe narciarskim, to z tych wszystkich propozycji, to chyba z popcornem najlepiej oglądałoby się Winter Meeting, taką obyczajówkę i właśnie Human Factor. Eee, tak myślę, bo tutaj najwięcej jest, jest tego śniegu chyba, no chociaż no, no, biorąc pod uwagę, że Winter Meeting jest gadanym filmem domowym. Niechaj się napije herbaty. Aromaty. O, przepa... o matko jak przepażyłem. I ocenę jeszcze wam powiem, jaką wystawiłem ludzkiemu czynnikowi. 5 na 10. O to łaskawy byłem. Reżyseria Abner Bieberman. Ja sobie powoli powoli ten serial oglądam. Bo e, no pf, jednak trzeba, trzeba nadrobić tę klasykę science fiction, e, telewizyjnego science fiction, the outer limits, e, a 49 odcinków w tej oryginalnej serii było. E, nie mam siły dłużej już opowiadać, ale nie mam też materiału zimowego, nad którym mógłbym się znęcać, choć. Jest w kolejce, bo nie obejrzałem na przykład Red, Red Winter bodajże. Znalazłem e, film znowu o jakiś odkrywcach. E, coś ala la Shackleton poszukuje czegoś, kontynentu, a znajduje jakieś potwory. To jest film z 22 roku, który nazywa się Freeze bodajże. E, no więc zbiera się znowu tego materiału. Ale to, co mogę zapowiedzieć jeszcze w tym sezonie, to taki, takie zakończenie, czyli 66 odcinek, gdzie będzie poświęcony e, książce dokumentalnej, e, pamiętnikom kobiety, która wyjechała do Norwegii i potem na Alaskę i tam próbowała odnaleźć siebie. Tak jak w Girlfriends. Polecam to, co polecałem. Dziękuję patronom za wsparcie. Za wspieranie tego niszowego projektu zimowego myślę, że możemy czekać na filmy wakacyjne i jakieś inne audycje. A przecież w filmach wakacyjnych myślę, pojawi się nowy film Shaimalana, czyli Hata w Lesie, która była zrecenzowana przeze mnie książka Pola Tremblay'a w obszernym podcaście spoilerowym. I teraz byłem w kinie malanie, znaczy teraz już trochę czasu temu i myślę, że od tego zaczniemy cykl wakacyjny, ale kiedy to się okaże. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia na YouTube, na Żarłok TV bądź do usłyszenia w przyszłości. Cześć.